Witam was bardzo serdecznie, 14 raz spotykamy się w wieściach pominiętych, czyli podsumowaniu tygodnia w newsach pominiętych w innych podsumowaniach tygodniach. Moi kochani, przed nami w głównym wydaniu 5 newsów, lista przebojów, wręcz można byłoby powiedzieć, wiadomości, które zostały w jakiś dziwny sposób pominięte przez media mainstreamowe i inne. Za oknem chyba zaczyna padać śnieg, a my zaczynamy, moi drodzy, wieści pominięte, odcinek 714. Agent Tomasz. Jeśli to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president. Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Irak's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks. Na z mandatów już czeka minister finansów. That has failed. To nie Tak, Radykalne hasła mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji. Agent Tomasz. Naprawdę powinienem zmienić nazwę tego podcastu na lista przebojów wieści pominiętych bo no tak mamy nawet odliczanie nie? 5, 4, 3, 2, 1 kończymy zawsze czymś deserowym tak więc moi kochani, jeśli by tak przyjąć narrację, list przebojów no to w takim razie dzisiaj mamy 5 nowości Żadna, żaden news nie obronił swojego miejsca sprzed tygodnia żaden nie spadł, w zasadzie wszystkie spadły nie, wszystkie spadły, jest 5 nowości i tak jak zawsze, na miejscu pierwszym jest nowość, na miejscu drugim jest nowość, na trzecim są trzy nowości dzisiaj. Na trzecim są dzisiaj trzy nowości, na czwartym jedna. I za chwilę przed nami też nowość, czyli informacja numer pięć. Dzisiaj nie będę... Przedłużał, ponieważ mamy tak ogromną ilość informacji, zarówno te 5 w dzisiejszej, pierwszej, najlepszej piątce w piątek o piątej, jak co tydzień, tak samo w poczekalni dla wszystkich, którzy patronują na patronite.pl łamane przez agent jest, moi kochani, taka gruba w ogóle teka newsów do omówienia w poczekalni. Słyszycie to, słyszycie to, ten dźwięk, to nie jest kasa, to nie jest kasa. To są moi kochani fakty. Taka jest prawda, tak było. Ale co było, co się wydarzyło? O tym, o tym, moi drodzy, w Poczekalni. Jest naprawdę dzisiaj fantastyczna ilość małych, drobnych rzeczy w Poczekalni. O tym, jak to gdzieś w Teksasie zdjęto z parku pomnik usunięto z parku pomnik Goryla, ponieważ okazało się, że środowiska antyrasistowskie zażądały usunięcia pomnika Goryla w parku, w którym są pomniki różnych zwierząt, ponieważ jest to nieczułe, rasistowskie i tak, dalej. ale to są, wiecie, to są takie niuanse w zasadzie, nie? I takich rzeczy zawsze bardzo dużo jest w poczekalni. tak więc wszystkim patronom przypominam i zapraszam, że zaraz, żeby zaraz po... Odpaleniu tego, tego, tego podsumowania, zajrzeli do siebie na strefę. A jeśli są w grupie facebookowej, to dostaną też powiadomienie, może nawet maila dostaną, w związku z tym, tak czy inaczej, fantastyczna jest dzisiejsza poczekalnia, bardzo gruba, bardzo napięta. A my, moi kochani, zaczynamy dzisiaj w, z kontynuacją pewnego tematu, który raz już był w podcaście. Bo ja mam ten problem z czasami problem. To jest pewien rodzaj wyzwania, że, że trudno jest kontynuować jakiś temat kilka tygodni później, ponieważ zawsze, co tydzień, jakby rzeczywistość napiera w nas setką nowych tematów. Trzeba byłoby gdzieś to kontrolować, pilnować, ale jest jedna wiadomość z Polski i od niej zaczniemy. W dzisiejszym całym podsumowaniu Z tego jedna wiadomość z Polski. Ktoś może powiedzieć nawet, że to jest bardzo drobna rzecz, ale ona mówi wszystko. Ona mówi wszystko o miejscu, w którym obecnie żyjemy, o stanie ducha, w którym, się, w którym się znajdujemy, a przynajmniej na pewno znajdują się miłościwie nam panujący. Tak więc zaczynamy moi kochani, podcast Agent Wieści Pominięte. 14 raz w siódmym sezonie się spotykamy w ramach informacji, a przed nami informacja numer 5. Stefan Batory zezwolił Żydom na handel bez słowy, bez żadnych przeszkód, nawet święta chrześcijańskie. To muszę powiedzieć, że nasza władza nie jest taka szczodra, bo my, poprzednie niedziela była pierwsza, ale no bardzo dobrze, ludzie wyszli na spacer, bardzo się cieszę. To zaczyna być mój jeden, jeden z moich ulubionych wątków w podcaście. Agent, że mówimy o tym, jak nasze rządy już nie tyle interpretują to, co my, obywatele, robimy, tylko jak one zaczynają same siebie interpretować. To ponad przychodzi w momencie, w którym rząd zaczyna wierzyć we własną propagandę. To jest Najczęściej mówi się, że to jest ostatnia... Ostatnia równia, równa, równia pochyła, yy, równa pochyła danego, danego rządu. Równa pochyła się mówi, czy równia, równia pochyła? Równia? Bez sensu by to było, nie? Jakby się mówiło równia. No, w każdym razie to jest ten, ten odcinek kija hokejowego, gdzie, gdzie było dobrze, ale zaczyna spadać, o ile oczywiście kij hokejowy w ten sposób leży. I zaczęliśmy od tego, zaczęliśmy od tego w okolicach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że będą inaczej opodatkowywane usługi dla szpitali, przez co szpitale będą, przestaną, będą musiały same sobie czyścić łóżka, prać pościel, na przykład gotować, gotować posiłki, co oczywiście zwiększa koszty prowadzenia szpitala i jest dosyć, dosyć sporym obciążeniem. Średnio ponad 10 milionów złotych przeciągają na jeden szpital. To jest, to jest spora jazda, mówiliśmy o tym, że można byłoby w przyszłym roku zainteresować Jurka Osiaka, żeby zbierał na VAT dla szpitali. No bo przecież VAT to też jest koszt, nie? Potem przeszło na, na knajpy. Potem przeszło na knajpy. Okazało się, że innowacyjność polega też na tym, że w jakiś dziwny sposób, i tu przechodzimy już do, do sedna dzisiejszej piąteczki, dziwny sposób, kiedy sprzedajesz jedzenie na zewnątrz, w restauracji, i możesz to jedzenie zjeść w restauracji, jako klient, a sprzedawca sprzedaje je na zewnątrz, albo jeszcze co gorsza, co gorsza, dowozi do domu, to musisz za to zapłacić więcej. Jest inaczej opodatkowywana taka usługa, taki produkt w jakiś dziwny sposób. Ja się zastanawiam, co za tym stoi, że te podatki są tak naprawdę inne. Niełatwiej byłoby po prostu znieść VAT albo sprowadzić go do poziomu mniej więcej takiego, jaki mają w Szwajcarii, nie wiem, 4 czy 5% czy 7% jakoś tak, trzy razy mniej niż minimalna unijna, ja wiem, znam, znam zdanie wielu wolnorynkowców, którzy mówią i ja się do pewnego stopnia powiem wam szczerze z tym, zgadzam, że lepiej jest opodatkować konsumpcję niż na przykład oszczędności w porządku, ale my wtedy wiecie co robimy jesteśmy jak poseł Tyszka, który zagłosował za podatkiem bankowym, bo myślał, że wraz z zagłosowaniem na podatek bankowy przyjdą różne inne fajne rzeczy i inne podatki zostaną obniżone bo skoro tak to tak to tak, nie, absolutnie nie to po prostu jest wprowadzenie nowego podatku, tyle, koniec nie ma za tym żadnej motywacji, że to o, to uderzy w zachodnie, to, or, kapitał zachodni, or, kapitał ma narodowość, deficyt w ogóle tutaj zagrać. Nie, nic takiego się nie zdarzyło. Po prostu nowy podatek, tyle. Cała, cała gadanina o, o sprawiedliwości, równości, wyzysku, wyrównywaniu, innowacji itd. i tak dalej. Od kant z, z, z, z, z, z, z tyłka I Ja się zastanawiam, dlaczego? Jaka narracja... Z sprawiedliwościowo poprawno polityczna stoi za tym, żeby jedzenie w restauracji kosztowało inaczej. Restauracji na wynos kosztowało jedzenie na wynos kosztowało inaczej, a jeszcze inaczej było opodatkowywane to samo jedzenie z zostawą do domu. Może ktoś jest na przykład biedny, nie ma samochodu, nie może pojechać do restauracji, jest biedny, jest kaleki, nie może pojechać do restauracji. Czy on ma w takim razie płacić najwyższy VAT? To ma być sprawiedliwość społeczna, domagam się odpowiedzi. <śmiech> no ale dobra, bo, bo to, jest, to jest drobna rzecz. Teraz się okazuje, i o tym mówiliśmy niedawno, ale teraz jest kontynuacja. Tak jak mówię, kolejny odcinek serialu pod tytułem Lekcje Polskiego. Interpretacja skali podatkowej. Interpretacja tego samego produktu. Nie? Jest coś takiego jak tam e, rzeczownik od czasownikowy, to się nazywa, tak? Sprzedawanie może być czymś takim. Hodowanie, hod, hodo... no chyba, chyba jakoś tak to było. No i dzieci na polskim się tego uczą. Okazuje się, że tak naprawdę powinni się uczyć, interpretować, y, interpretować y, zupełnie inne rzeczy, nie? Jakieś lektury sprzed 200 lat, których nikt nie czyta tylko rzeczy, które są nam dzisiaj potrzebne, bo jest jakiś dziwny konflikt. Ta sama usługa może być inaczej definiowana przez skarbówkę. I dzisiaj mamy kontynuację historii z, z restauracjami, które mają 5 albo 8% VAT. I niektóre restauracje, szczególnie sieciówki duże, które nie mogą sobie, tak naprawdę nikt nie może sobie na to pozwolić, ale duże sieciówki mogą sobie pozwolić na to, żeby wynająć gości od księgowości, specjalistów od optymalizacji podatkowej, i nawet zanim wejdziemy na poziom optymalizacji, to zwykłych doradców, którzy powiedzą, nie, to się robi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak jakby zbudowali już całą franczyzę od modelu i od podatków, bo wszystko tam jest ogarnięte. To nie jest tak, że jesteś małym przedsiębiorcą, który gdzieś wczytuje się w jakiś wydruk w ogóle z mfgo.pl i on nie wie, co tam jest napisane. Nie. <śmiech> Ci goście wiedzą, teraz się okazuje, że nie wiedzą, sam sobie zaprzeczam, sam sobie wyskakuję do przodu, mają doradców podatkowych. I ci doradcy podatkowi mówią, tak, słuchaj, jeśli nie wiesz, jaką my prowadzimy działalność, to idźmy do skarbówki, idź my do, zapukajmy do odpowiedniej pani Gosi, bratki czy pana Jurka, niech on nam powie, co my tak naprawdę robimy. Nie? I jak już nam powie, to możemy mieć interpretację, oficjalny papierek, który zaświadcza, że Tomasz Agencki, agentomasz.pl zamieszkały pod adresem agentomasz.pl. Yy... <gry> prowadzi podcast, coś tam, coś tam, coś. A potem się okazuje, nie, ty nie prowadzisz podcastu, to prowadzisz coś zupełnie innego. No to na wypadek taki masz interpretację. Masz papierek wydany przez urząd i ten papierek kosztuje kupę forsy i teraz co się okazuje, że jednak, jak mówi podsekretarz stanu w ministerstwie, pan Paweł Gruza, nie do końca. Czyli miałeś interpretację, And it's gone. I już jej nie ma. Już nie ma to żadnego sensu, to co było tam napisane. Niekoniecznie. Dlaczego? Bo urząd niekoniecznie może wiedzieć, co ty robisz tak na dobrą sprawę. E Jeśli błędnie wskazano kod klasyfikacji działania, nie? <grym> ja może, to trochę wiecie, to może jest przesada, ale tak, nie wiem, próbuję sobie wyobrazić, już nie mówimy o tych największych sieciówkach, ale o prostym gościu, nie? Że nie wiem, prowadzi sklep z rybami. Taki akwariowy, w sensie akwariowe ryby, nie? Czy właśnie czy powinny być inny wat na ryby do patrzenia, czy na ryby do jedzenia? To jest kolejne pytanie, może jakiś konkurs w związku z tym powinien zostać ogłoszony. I ten kolej zastanawia się, czy ja, czy ja prowadzę hodowlę ryb na sprzedaż, no bo on ma te, na zapleczu te gubiki mu się tam nie ścierają te jajka, coś tam i coraz więcej tych gubików, on je sprzedaje. Czy ja prowadzę hodowlę ryb na sprzedaż, czy ja sprzedaję ryby z hodowli? Bo są zupełnie dwa inne czasowniki. Na jeden jest 6,15 W, na drugi jest 6,30 W. No to koleś idzie do skarbówki, skarbówka mówi, nie proszę pana, to jest sprzedaż ryb z hodowli. spoko. No to on dostaje papierek, zapłacił za to 300 zł, nie? Wraca, jest spokojny, mija 4, miałem 4 lata mniej więcej, bo chyba pomiędzy 4 latach wygasają pretensje skarbówki. No i przychodzi koleś i, i mówi, wie pan, co pan tu w ogóle prowadzi, bo ja nie wiem. A on mówi, proszę pana, wiedziałem, że wy przyjdziecie i przygotowałem sobie specjalnie, zapłaciłem, u was kupiłem papier. Wiedziałem, że przyjdziecie i ja prowadzę sprzedaż ryb z hodowli, haha, ha. nikt mi nie podskoczy. I wtedy ten, ten komisarz, regulator, nie wiadomo kto, księgowy może powiedzieć, nie proszę pana, ale to jest w zasadzie to jest bioaktywna kultywacja żywych obiektów pływających w środowisku nisko zasolonym. I na to jest 7,16 Wat, proszę pana tu cię mam, ponieważ trzy miesiące temu wymyśliliśmy taką interpretację. Nie, tam dwa lata temu pan się zastanawiał, czy pan hoduje, czy sprzedaje, czy sprzedaje, czy hoduje. Nie, nie, nie. My już mamy nową interpretację, opartą o sześć instytucji, z pięcioma pieczątkami, każda w innym kształcie i my możemy teraz od pana wstecz 4 lata ściągać te brakujące procent tam od głupików, które pan sprzedał wszystko, albo które potencjalnie mógł sprzedać, bo to jest jeszcze lepsze. I w tym momencie upłyniamy panu biznes. I na tym hmm. można popłynąć, nie na głupikach. Um. <głosy> Jak mówi Paweł, Gruzak sugeruje: Skarbówka, nawet gdy podejrzewa błąd, nie musi uprzedzać podatnika. Innymi słowy, skarbówka może podejrzewać błąd, wydać ci interpretację, skasować za to hajs, czuć, że ta interpretacja jest bez sensu. I teraz tak, jeśli oni sprzedali ci interpretację, jest na to jakaś gwarancja? No bo normalnie, kupujesz produkt i to, to, to masz gwarancję, nie? I można, można udowodnić, że ktoś, na przykład, nie wiem, sprzedał ci celowo zepsuty produkt, doradził ci, jest jakaś odpowiedzialność, nie? jakieś OC, mają nawet księgowi przecież, nie? Um, prawnicy, którzy nie wiem, nie złożą na czas jakiejś tam apelacji i tak dalej, i przepadnie jakieś odszkodowanie. No to są, są procesy, które, które to wyjaśniają. Czy, czy, czy skarbówka też wydaje jakąś gwarancję przy okazji? Jak się zamawia przez internet, to jest dwa tygodnie na zwrot tej interpretacji. Nie wiem, bez sensu. Ale wymyślam. Czyli jakby sprzedają Ci bubel, naciągają, a teraz mówią, nie, to w zasadzie, wiesz co, nie, nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. W ten sposób skarbówka utworzyła sobie szansę ściągnięcia zaległego podatku, bo to jest zaległy podatek. Tobie się wydawało, że Ty zapłaciłeś normalny podatek, oni Ci nawet wydali papier, że Ty płacisz tyle, ile trzeba, ale nie. Ale... Yy... Dwa tygodnie temu gadałem z gościem, który mówi o tym, który prowadził kilka dużych biznesów, kilka naprawdę dużych biznesów. Jeden z nich mu chyba właśnie, chyba właśnie na skutek jakichś problemów związanych z podatkami coś, coś, coś zaczą, zaczął ten biznes upadać i on stwierdził, że stać go będzie prowadził sprawę przeciwko nim. Będzie po prostu szedł na, na trolla. Nie? Wszystkie interpretacje zapłacił i to po ileś tysięcy złotych, bo to nie był koleś, który sprzedawał rybki w piwnicy, w sklepie akwariowym. Um, I on się cieszył. mówi, nie, ja mam tu za ileś tysięcy wydane interpretacje. Kurczę, stary, mam nadzieję, że, że słuchasz tego podcastu w tym momencie. Takich interpretacji w Polsce ma być 3,5 tysiąca. Dobra, no to, to tyle a propos konstytucji dla biznesu, moi kochani, prawdziwej innowacji. Ale jeszcze a propos, ym, a propos tej innowacyjności, to dzisiaj w podcaście będzie jeszcze jeden newsik na ten temat. Um, ale już nie będzie on z Polski. To jest jedyna, pierwsza i ostatnia wiadomość w dzisiejszej liście przebojów wieści pominiętych. Przechodzimy do punktu numer 4. Czy rynek może istnieć bez państwa? Numer 4. Nie może istnieć bez państwa. Normalnie to to byłby news na koniec audycji, który byłby deserowy. W zasadzie wszystkie newsy dzisiaj są deserowe, no bo przecież ten o interpretacjach też jest fantastycznie deserowy. Czy deser jest w sklepie, czy na zewnątrz, czy z dostawą do domu. Yy, moi kochani, przenosimy się do państwa, o którym yy, w Polsce głośno, ale zupełnie, zupełnie w innej sprawie. Moi kochani, Benny Biton, tak się wymawia jego nazwisko, jest burmistrzem Dimony. Dimona to jest takie malutkie miasteczko w Izraelu, które znane jest z tego, że mieszkają tam hebrajscy Izraelici. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich hebrajskich Izraelitów, szczególnie tych patronujących programami, programowi oraz nuklearny reaktor. Czyli takie, takie zadupie z, z, z reaktorem nuklearnym. Coś jak w filmach z Wiagińcewa mniej więcej. To on zawsze kręci te filmy na zadupiach z nuklearnym jakimś termo w ogóle baniakiem w tle. I na jaki pomysł wpadli ci goście? Okazuje się, że nie tyle sam burmistrz, co jeszcze niejaki rabi Józef Żwi Ramon od kilku lat męczy różnych inwestorów i znalazł inwestorów w Wielkiej Brytanii, jak się okazuje. Ponieważ wpadł na genialny pomysł. Niczym Jakubowi przyśniła się drabina tak jemu w nocy przyśnił się park tematyczny. Wielki, wielkie, wesołe miasteczko. Wielki Disneyland, jak, jak Porta Ventura w Katalonii. Jak Disneyland pod, pod Paryżem. Jakiś taki, wiecie, Magic Kingdom. Czy Tragic Kingdom, jak No Doubt kiedyś śpiewali. Um, I coś takiego mu się przyśniło i stwierdził, że to powinien być w ogóle projekt, który będzie wielki. Czy To jest Fitzcaraldo, to jest w ogóle opera w dżungli. Yy, I co się okazuje... Koleś doprowadza do spełnienia tego marzenia. I to jest fantastyczna historia. Ale jaki ten park tematyczny ma być? To nie będzie po prostu kolejny park z jakimiś tam rollercoasterami i czymś. To będzie park z Mojżeszem i roller coasterami. To będzie park z prawdziwą drabiną, drabiną Jakuba. To będzie park... z Co tam jeszcze miałem? Bo zaznaczałem sobie mnóstwo rzeczy. Tam jest mnóstwo rzeczy. Coaster będzie będzie przejeżdżał pomiędzy wielkimi... Tomami ksiąg, wyobrażacie sobie, to będzie taki Tora Coaster, um, ponieważ cały ten park ma być opowieścią o tym, co to znaczy być Żydem. I będzie kosztował, niektórzy mówią 300 milionów dolarów i nie australijskich, niektórzy mówią 400 milionów dolarów. Znalazłem dwa artykuły na ten temat, skrzyżowałem je ze sobą. Trochę, trochę zaprzeczają sobie informacje, ale to nieważne. Kwestia polega na tym, że między 300 a 400 milionów możemy podejrzewać i oni mówią, że to dopiero planowo będzie kosztować, ponieważ oni w 2023 roku najbidniej go otworzą, najbidniej. Więc może okazać się, że otworzą go rok wcześniej, jak szybko znajdą inwestorów i ponoć jest dużo biurokracji, którą tam trzeba odwalić i tak dalej, tak dalej. Ale sam pomysł parku jest fantastyczny. Park, słuchajcie... W ogóle tam nie ma być komercyjne, żeby było śmiesznie. Więc wreszcie powstanie park e, Wesołe Miasteczko, gigantyczne Wesołe Miasteczko, którego zadaniem nie jest e, rozbawić ludzi, czyli wesołe, to trzeba wy, wy, wy, wy, wymarkować z tego, z tego hasła, tylko będzie to edukacyjne miasteczko i ty masz się tam nie cieszyć, tylko masz się dowiedzieć, jak, wygląda, jak wyglądała na, na przestrzeni wieków historia Żydów w Europie, na świecie. Będzie to bardzo smutny park tematyczny. Sorry, no bo chyba nie, nie opowiedzą w tym parku, zakładam, domyślam się, nie wiem, że nie ma to jak być Żydem. Było to fantastycznie. Wszyscy witali cię z otwartymi ramionami. No może Kazimierz Wielki był wyjątkiem. Ale zasadniczo było super, nie? W Hiszpanii po prostu kochali was, <głos> zapewniali wam darmowe ogrzewanie domów, szczególnie w czasie pożarów w <śmiech> I, i, i, I było fantastycznie. Było naprawdę fantastycznie. Błąkaliście się po całym świecie, zabraniali wam e, uprawiania różnych państwowych, oficjalnych zawodów itd. tak dalej, ale zawsze chcieli od was hajs, zawsze chcieli od was pieniądze, i W porządku. No, o tym będzie ten, ten park. Ja nie wiem, jak oni będą się bawić. Więc z jednej strony masz, macie park, Mam nadzieję, że nie będzie za drogo. Mam nadzieję, że nie będzie za drogo. No, Nie, nie, nie będzie za drogo, bo to nie ma, nie ma być komercyjne. Więc to pod tym względem jest w porządku. Tylko, że nie będziecie się bawić z drugiej strony. To będzie tylko a propos edukacji. Tylko a propos tego, jak fatalnie było być Żydem w przeciągu ostatnich 500 lat na świecie. I moi kochani, uważam, że to będzie petarda. Ja z chęcią tam pojadę, żeby, żeby, żeby przejechać się tym roller coasterem. Boję się, że... Wiecie o co chodzi? Że że skrzyżowanie pewnych elementów historii Żydów z tematyką parków yy, wesołych miasteczek i tak dalej może być lekko niepoprawne politycznie. Bo zasadniczo parki tematyczne nastawione są na kicz. Nie? Jest jakieś miasteczko kowbojskie. Kiedyś byłem w takim parku tematycznym w Porta Ventura zresztą niedaleko Barcelony, na weselu, właśnie w miasteczku westernowym. A obok jest jakieś miasteczko średniowieczne, a obok jest jakieś inne. To ja nie wiem, jakie te miasteczka, a ma być aż 16 tych miasteczek w tym parku, w tym ogrodzie. To jest w ogóle jakiś gigantyczny kawał terenu. Um, biblijne postacie wykute na skałach, wiecie, jak w Colorado po prostu, na 50 pięter w górę. To ma być jakieś w ogóle gigantyczne. Um, tylko na smutno. To nie będzie kiczowate. Tylko wiecie, no jak, się, jak, się, jak się w to wkłada watę cukrową, rollercoastera, gabinet krzywych luster... Które cię odchudzają, e, prawdopodobnie. Jakkolwiek bym nie próbował sobie wyobrazić, co tam będzie, to, jestem, to zaczynam być bardzo niepoprawny politycznie, co oczywiście w żaden sposób mnie nie boli, ale e, okazuje się, że ten pomysł zdobył e, zaufanie rządu, który póki co jeszcze nie dał żadnych pieniędzy, póki co, ale skoro są prywatni inwestorzy, no to świetnie. E, I wyznaczyli właśnie to miasteczko Dimona, dlatego że ono jest bardzo biedne. Dlatego, że on jest właśnie za dupiem i liczą na to, że jak Żydzi z całego świata będą przyjeżdżać na ten roller coaster, żeby zjeść tą chudą watę cukrową, i nie wiem, no, mógłbym zażartować teraz, ale <głos> nie wiem, czy według nowej ustawy można sobie żartować z wesołego miasteczka żydowskiego, które jeszcze nie powstało, więc to jest taki żart, jakby trochę na niby. Czy nie można? W każdym razie, że tam będą hotele, powstaną autostrady, wiecie, tak jak w Polsce na Euro 2012, że nagle cały świat się rzuci po prostu na to biedne miasteczko z tym termo w ogóle jądrowym, jakimś tam, na no jakimś termojądrowym zadupie i będą wszystko wykupywać, będzie, będzie fantastycznie. Ekonomia w ogóle pójdzie z dymem. Nie, to nie było dobrze. No dobra, więc, więc, więc super. To edukacja, a nie komercja już są na to inwestorzy. Przypomina mi się oczywiście Muzeum Historii Europejskiej w, w, w Brukseli, jest chyba, czy w Strasburgu, gdzie też swoją historię jakby, jakby niektórzy Europejczycy, um, <grywka> którzy mieli na to wpływ, y, y, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie przedstawili historię, historię Europy. Mam wrażenie, że w tym wypadku um, nie będzie inaczej. I nie wiem, no w sumie to mam, miałbym tylko. Takie pytanie, czy, czy. Czy będzie otwarte w Szabas? Numer 3. Ale bardzo dobrze, ludzie wyszli na spacer. Kanał Prawy. Agent Tomasz. Trujeczka potrójna dzisiaj, moi drodzy. Trujeczka potrójna, y, katalońska. Jakoś tak przez ten, przez ten żydowski park tematyczny y, i te, te takie koszerne roller koszery roller koszery to się chyba powinno nazywać roller koszery. Y, to tak, wspomniałem o tym Port Ventura Parku, który, który chyba całkiem, całkiem dobrze znam. On właśnie jest niedaleko Barcelony. Dzisiaj o Barcelonie będzie i będzie też troszeczkę o... O, o czym? O Taragonie. To <śmiech> blisko jest. Zasadniczo jest to katalońska, katalońska trójka. To może tak, pierwsza wiadomość pozytywna. W środę, kilka dni temu właśnie, spotkałem się z Mikołajem Pisarskim, prezesem Instytutu Misesa. Środowy, środowy wywiad w tym tygodniu był z Mikołajem. I tam chyba padło takie hasło, że już Ubera nie ma w Hiszpanii. Ja nawet przyznam szczerze, że nie zauważyłem. Teraz się okazuje, i to jest wiadomość numer 3, rozpoczynająca dzisiejszą trójkę, że Uber wraca do Hiszpanii. Czy to dobrze, czy niedobrze? Nie do końca, ponieważ Uber wraca dokładnie w Barcelonie w ilości 120 kierowców. Ale dlaczego w ilości 120 kierowców? Czy to jest kwestia regulacji, czy to jest kwestia czegoś, jakiegoś kompromisu ze związkami? Nie, nie. Tylko tylu w Uberze pracowało kierowców z uprawnieniami do komercyjnego przewozu osób. I mogli zostać teraz, jak się okazuje, tylko ci. Oni są w ramach tej, tej aplikacji, tej podaplikacji UberX, czyli wybierasz sobie profesjonalnego kierowcę, Uber Pop, czyli to, gdzie każdy jury może sobie zainstalować aplikację, podpisać umowę z Uberem, gdzieś tam kopertą wysłać i jeździć sobie swoim Yugo, to już odpada. To już się skończyło, tego już nie będzie i nie wróci więcej najprawdopodobniej. Yy, do pewnego stopnia Uber nadal robi biznes w Barcelonie, ale, znaczy wrócił po trzech latach, bo przez trzy lata go nie było, żeby było jasne, ale to już nie jest ten biznes. To już nie jest ta aplikacja, o której wszyscy, wszyscy mówiliśmy 5 lat temu, która była odkryciem, że w ramach tej ekonomii współdzielenia, czy jak to zwał, tak zwał, można będzie na przykład odpalić aplikację, wsiąść do samochodu i kogoś podwieźć. Co wydaje mi się fantastyczną rzeczą. Sorry, mi się to wydaje wciąż fantastyczną rzeczą. Yy, teraz ostatnio... Yy, Rozmawiałem z kilkoma standardowymi taks taksówkarzami, miałem taką okazję na jednym spotkaniu. No To narzekają na Ubera i to, to, to ponoć się, się dzieje teraz, że Uber e, przycina hajs ponoć. Słuchajcie, nie wiem, tak jak mówię, to jest informacja niepotwierdzona. Od taksówkarzy też może być to informacja, wiecie, do pewnego stopnia sprofilowana. Oni mogą mieć swój interes w tym. E, muszę to sprawdzić, ponoć zmienił się czas oczekiwania na, na, na samochód. To już nie jest 10 minut, że możesz... Uber podjechał, ty masz 10 minut, żeby do niego wsiąść, tylko dwie. Kasuje ci za to pieniądze. Ponoć jakąś osobę skasował nie, niesprawiedliwie, 30 zł. jeden taksówkarz mi tak opowiadał. Więc mówicie, no dobra, to są taksówkarze. Może to wymyślają, może nie. Ale potem, potem słyszałem, że to jest ponoć, ponoć tak jest. To znaczy, wiecie, wolnorynkowcy zazwyczaj bronili Ubera w starciu tym wielkim Moloch kontra Uber. Pamiętajmy o tym, żeby nie bronić ludzi z nazwiska, żeby nie bronić instytucji, bo wiecie, dla nich samych. Nie, nie bądźmy ewangelizatorami, ewangelistami, podmiotów. Bądźmy ewangelistami idei, dobra? Mówmy o wolności gospodarczej, o deregulacji, o globalizacji, o otwarciu granic, o wolnym przepływie ludzi, majątków, środków, idei, pomysłów, wartości, o konkurencji. Niech te kon wartości konkurują ze sobą na wolnym rynku idei, a nie w ustawach. O tym mówmy, a nie, że my się sprzeciwiamy jednej korporacji na rzecz drugiej korporacji. Bo nagle się okazuje, że wiecie, że ta korporacja, za którą obstawialiśmy, nagle może za, nie do końca być taka wolnościowa. Wiecie, korporacje, firmy w ogóle często tak mają, że rosną i z czasem przestaje im się podobać to, że na wolnym rynku ktoś może z nimi konkurować. I wtedy mogą wy chcieć wykorzystać swoje wpływy gdzieś tam e, wysoko w polityce, w związkach zawodowych i tak dalej. I przestaje im się podobać wolny rynek. Podobał im się wolny rynek, kiedy byli malutcy i kiedy walczyli z, z tym wielkim goliatem. E, wtedy, wtedy mogłoby się im to przydać, ale... Te odniesienia biblijne cały czas z tym parkiem tematycznym mam dzisiaj non-stop. Dobra, tak więc taksi Uber wraca, wraca do, do Barcelony, jest tylko 120 kierowców i niczym się oni nie będą różnić od, od taksówek. Oprócz tego, że są, że ich zamawiasz przez aplikację, oprócz tego, że masz jeszcze Cabify, taką aplikację w Barcelonie, którą można sobie zainstalować i, i zasadniczo wszystkie inne korporacje taksówkarskie też już mają swoje aplikacje, co jest fajne, to jakby Uber, Uber to wymusił na nich, fantastycznie, tyle, tyle dobrego zrobili na pewno. Tak więc niby to jest Uber, niby to nie jest Uber w sumie, tak do końca. Znaczy jako, jako, jako, jako odbiorca Ubera jest troszkę gorzej, jako ktoś, kto chciałby być dawcą usług jest fatalnie. No nie? W ogóle Hiszpania jakąś ma... Przeciwną regulację, że jeden na 30 samochodów może być tylko i wyłącznie z aplikacji takiej właśnie sharing economy typu Cabify czy Uber czy inne tam historie. Jest ich dużo więcej, więc raczej związkowcy cały czas będą nacinać na, na to, że to jest nieuczciwa konkurencja, bo wiecie Uber to jest fajny, tam nie wiem, są ładniejsze samochody, albo jest tańszy, albo podjeżdża w jakieś miejsce i to jest niesprawiedliwe, że oni mają przewagę nad tym. Ale tak jak mówię, nie ewangelizujmy podmiotów, ewangelizujmy ideę. To jest, to, jest, to jest mega ważne. Jeszcze dwie rzeczy dzisiaj z Katalonii, a propos właśnie takie troszeczkę związane z, z, z niepodległościowym refrenem, który też w tej audycji dosyć, dosyć mocno, w tym podcaście dosyć mocno wybrzmiewa raz na jakiś czas jak mówiłem we wszystkich poprzednich podcastach, jeśli ktoś dopiero włączył ten podcast, to mówię, że, że, że tutaj sporo jest o Katalonii. Już o tej Katalonii mówiłem wcześniej, miałem ten temat vlogi, nawet ten dokument nakręciłem. Tam jest coś takiego, że Katalonia jest gotowa do odłączenia się. I oni są w takiej sytuacji, że gdyby, e, nie wiem, ile jeszcze referendów muszą wygrać, żeby się odłączyć, to z dnia na dzień mogą być zupełnie samodzielnym państwem, przynajmniej pod względem administracyjnym. Ponieważ tam, gdzie mamy, powiedzmy, powiedzmy że Lubelszczyzna chce się od, od, od, odciąć od, od Polski, i jest tam Straż Miejska i Policja. Jest jeszcze Straż Miejska w Lublinie? Chyba jest, nie? Powiedzmy, że jest. Um, to wyobraźcie sobie, że, że lubelscy separatyści wymyślili, że będzie Policja Lubelska i Straż Miejska Lubelska. Na wypadek, gdyby się Polska, że tak powiem, odłączyła od Lubelszczyzny, czy Lubelszczyzna od Polski, jak kto woli, um, to oni już mają wszystko zdublowane i tylko czekają na sygnał, będzie moment, Pum już są gotowi do jazdy. I taką jakby strażą łamane przez policję, bo jest jeszcze gardia Urbana, są jeszcze inne organizacje, jest Mossos de Escadra, czyli Chłopcy z Eskadry. Chłopcy z Eskadry to jest teoretycznie jakby hiszpańska organizacja działająca na, na, na terenie Katalonii, założona przez Katalończyków I tam jest w ogóle straszna historia związana jeszcze z wojną domową, to jest nieważne. I oni mają taką preferencję, że będą mówić po katalońsku. Ale jeden policjant uparł się, że nie będzie wypisywać mandatów po katalońsku, że nie będzie składał zeznań po katalońsku i on zresztą po hiszpańsku. przełożonymi Czego nie robi nielegalnie, ale łamie jakiegoś takiego ducha, łamie prawo niepisane. I w tym momencie skazali go na 16 dni zawieszenia. Zawieśli mu też wypłatę. No i to jest sprawa, która się ciągnie już jakiś czas. W tym momencie koleś będzie sądzony za niesubordynację wobec jego nadzorców. Co jest drobną rzeczą. No bo zdarza się, że jakiś policjant coś przeskrobie i jest na dwa tygodnie zawieszony, czy tam na trzy tygodnie jest zawieszony w prawach, zabiera mu się odznakę, broń. W każdym dobrym policyjnym filmie jest taka scena, Dirty Harry to po prostu co 15 minut musiał oddawać odznakę i broń. No tylko tym razem, nie dlatego, że zachował się w sposób niepoprawny politycznie, chociaż może, chociaż może, tylko właśnie dlatego, że, że yy, odmawiał... Yy, Uczestnictwa w konwersacjach katalońskich wypełniał wszystko po hiszpańsku. Słuchajcie, może był takim cierniem w tyłku. Ja nie wiem, co za koleś. Nie, nie, jeśli pracował dla Mossos de to, to to już, już musi, musi sobie odpracować tego minusa u mnie. Ale <ścoughs> nie zrobił nic nielegalnego. Na tym polega kwestia. Nie zrobił nic nielegalnego. Chodzi wewnętrzne memo po z de że język kataloński jest preferowany. To jest najdalej, jak prawnie jest to uregulowane. Jest preferowany język kataloński. On oczywiście rozumie kataloński jak najbardziej. Przypominam sobie zawsze taką anegdotę, że kiedyś Antonio Gaudi był aresztowany przez hiszpańskiego policjanta właśnie w Barcelonie, ponieważ odmawiał mówienia po hiszpańsku. Mówił tylko po katalońsku i był za to aresztowany. To taka równoległa historia. I na koniec też trochę, trochę taki kontr... kontr trolling... Co, co niekoniecznie musi oznaczać controlling, Controlling, Trolling. prawicowe organizacje katalońskie, które są przeciwne separacji, przemarszowały ostatnio, przemaszerowały przez ulicę Barcelony w niedzielę. No jak mieli zamknięte sklepy, no to, to, to mogli się spotkać i przemaszerować bez problemu. I teraz tak, według policji 15 tysięcy osób przemaszerowało. Ja nie wiem, według której policji, według Guardia Urbana, według policji, według Mossos z Eskadra, według kogo? 15 tysięcy osób. Według organizatorów między 75 tysięcy a 200 tysięcy. Ale to jest jakiś, jakiś standard w Barcelonie. Zawsze jak obserwowałem tam, tam, tam jakieś takie ruchawki, to organizatorzy zawsze po prostu 10 razy, 10 razy. Wszelkie estymacje policji czy jakichkolwiek innych służb porządkowych były mnożone razy 10. I organizatorzy w ogóle przyszłoby 5 osób, policja by powiedziała 5, a oni by powiedzieli 50, panie co nam zrobisz, interpretacja w ogóle matematyka to jest koncept, koncept narzucony nam przez, przez białych rasistów chociaż w tym wypadku akurat y może to tłumaczenie by nie, by, by, by nie wypaliło ponieważ y... było to współorganizowane nieformalnie przez polityków y... właśnie Partido Popular i Vox Vox jest uważany za taki skrajnie prawicowy odłam katalońskiej prawicy tak jak na Polski, by to przetłumaczyć, to takim więcej pomiędzy SLD a razem. Nie? Bo tam wszystko jest na lewo bardzo mocno przesunięte. Więc jak ktoś już ma takim więcej, jak jest w SLD, to już jest skrajna prawica. To już jest skrajna... O Jezu, Panie Święty. A jeszcze jakby na kataloński tweety Leszka Millera przetłumaczyć, że faszyzm wołał pomstę do nieba, podnosi znowu, faszyzm podnosi twarz, czy tam głowę, czy tam ryj, czy tam cokolwiek. Szef Regionalnej Partii Popular Alberto Fernández Diaz tam był i Javier Ortega z Vox, z, z, z, z, z Vox Party. I co tam się takiego wydarzyło? Otóż marsz polegał nie na tym, że, że po prostu byli to przeciwnicy separacji, odłączenia się Katalonią od Hiszpanii. Byli to zwolennicy odłączenia się niejakiej tabarni od Katalonii. Okazało się, że oni zrobili taki kontr-trolling, czyli zaczęli trollować nurt independentystyczny. Ten rodzaj trollingu mi się wbrew, wbrew temu, że jestem sympatycznie i pozytywnie nastawiony do, do independentystów katalońskich, Absolutnie nie jestem do, do, do, jakby do ich polityki, do ich ideologii, która za tym stoi. To jest co innego, ale, ale sam, sam pomysł posiadania większej ilości małych państw mi się jak najbardziej podoba. I oni są w konflikcie ze sobą, bo to są goście, którzy by chcieli zostać w Hiszpanii, są za tym, żeby, żeby Katalonia była cały czas częścią Hiszpanii. I wymyślili sobie tabarnie, czyli jakiś odłam, taki, taki zbitek słów Tarragona i Barcelona się tam niby. Ta barnia, bo Barna to jest Barcelona. I przemaszerowali i powiedzieli, że oni zasadniczo mają już swoje flagi, mają swoją monetę, swoją walutę własną, mają swój hymn, mają swoje barwy, mają swój jakiś tam język, sobie zaraz jeszcze wytworzą. I jak tylko Katalonia odłączy się od Hiszpanii, to oni natychmiast się odłączają od Katalonii, używając dokładnie tych samych, tej samej narracji, którą katalończycy separatyści używają w sporach z katalończykami lojalistami, można byłoby w tym wypadku powiedzieć. Yy słowo, którego prawdopodobnie ci goście nie lubią z przyczyn tam odniesień różnych historycznych to lat 30, ale nieważne. I oni są ze sobą w konflikcie, no nie? Wiadomo. I się tak śmiesznie trolują. Chodzą sobie po tych ulicach, machają tymi flagami nieistniejącego państwa, chociaż Taragona i Barcelona istnieje, więc ja nie rozumiem, dlaczego miałby to być uznane za nieistniejące państwo. Przecież państwo to jest koncept społeczny, to jest wymyślone, nic takiego nie istnieje. Zupełnie jak płeć. I ja się zastanawiam, dlaczego, dlaczego oni są w konflikcie. Przecież to jest, to jest tak jak z tymi, wiecie, kiedy ktoś odbija w stosunku do ciebie rykoszetem echo tego, co ty mówisz i wykorzystuje nagle przeciwko tobie twoją siłę, robi takie mentalne aikido w rozmowie, no to jest najlepsze mistrzostwo świata. To jest coś jak ci urzędnicy inspekcji pracy, którzy w niedzielę chcą mieć wolne i nie chcą kontrolować, czy inni mają wolne fantastyczny, fantastyczny węzeł logiczny tak naprawdę, fantastyczna historia. Dla mnie to była najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w zeszłym tygodniu w Polsce, to jest protest tych, tych, tych przed kontrolerów z, z PIP-u. Taki niezły, można powiedzieć, PIP-show zrobili, bo to nie, zrobili fantastyczną rzecz, nie, ale logiczne. Mówią, zaraz, zaraz, skoro niedziela dla Boga i rodziny, no to super, fajnie. Nie, nie, zaraz, ja mam, iść w niedzielę pat patrzeć, błazić po, po jakichś biedronkach i innych tam w ogóle, wiecie, kioskach, czy nie są pootwierane, po czy coś, czy tam ktoś przypadkiem jakiegoś ogórka nie sprzedał. Dostanie 1000 złotych kary taki sklep. Mm -hmm. No. A jaki będzie miał utarg? <śmiech> Moi drodzy, fantastyczna rzecz. W ogóle 1000 złotych za taki jeden dzień otwarty, gdzie całe osiedle się do ciebie zbiegnie? <śmiech> Jestem za, naprawdę. No, y to w tym wypadku, tam jest konflikt, w tym pipie i pisie, jest konflikt. Tu według mnie nie ma konfliktu. Niech się Katalonia odłączy od Hiszpanii i, i zaraz potem niech ta barnia odłączy się od Katalonii. Ja nie rozumiem, dlaczego ci goście uważają, e, że, że, że, że ten ruch jest w ogóle kontra independentystyczny. To jest, to jest piękny trolling. Ja osobiście kibicuję obu organizacjom porówno. Po jednym kciuku dla każdej. Właśnie Właśnie na tym polega wolność. To, że ludzie mają pracę, mają dobre, godne wynagrodzenia, ma, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin. To jest właśnie ta prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność. Ominąłem dzisiaj świadomie przemarsz yy, dzieci. Yy. Wyciągniętych ze szkół wczoraj w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie będzie to gdzieś tam na różnych TVP, TVN-ach, CPN-ach i tak dalej. Będzie to sączone. Dzieciaki wyszły protestować przeciwko przemocy związanej z bronią i domagają się więcej bezpieczeństwa. Domagają się więcej bezpieczeństwa. Oczywiście to jest wszystko zorganizowane przez, przez, przez radykalną lewicę, ale to nieważne, kto by to nie, nie organizował. Hasło jest takie, że walczymy o więcej bezpieczeństwa. Okej, okay, proszę bardzo, w porządku. Tylko, że niestety walczymy w ten sposób, że będziemy odbierali ludziom ich prawa. Czyli coś jak wojna z narkotykami mniej więcej, nie? Coś, coś koło tego, nie? Albo, nie wiem... Yy rasowe profilowanie ludzi, których zatrzymujesz, bo wiesz, że skoro jest pewnie latynosem albo czarnym, to prawdopodobnie jest przestępcą. To jest mniej więcej coś takiego. To jest odbieranie zwykłym, bezbronnym, niewinnym ludziom bezpieczeństwa tylko dlatego, że odbieranie ich praw, tylko dlatego, że wydaje ci się, że, że, że budujesz w ten sposób bezpieczeństwo. Kiedy wszystkie tak na dobrą sprawę statystyki pokazują, że, że tego bezpieczeństwa jest więcej, a nie mniej. Więc nie ma sensu teraz odbierać tych praw i tak dalej. Ale co, no, był wielki przemarz w Stanach Zjednoczonych, te dzieciaki tam wychodziły ze szkół, krzyczały coś, że, żeby zabrać ludziom broń i tak dalej. Chodzi oczywiście o broń palną, ale dzisiejsza dwójeczka jest podwójna i też jest o broni. Zastanawiam się, od czego zacząć, bo są dwa przypadki, dwa case'y które coś łączy ze sobą. Może nie, nie będę w takim razie zaczynał od tego, co łączy te case'y ze sobą sami za chwilę sobie to wyskrobiecie. Już za dużo powiedziałem. Egi, Austriak o egipskim pochodzeniu, czyli coś jak katalończyk od taber, taberniańskim pochodzeniu. Austriak o egipskim pochodzeniu został zastrzelony po tym, jak zaatakował żołnierza przed ambasadą Iranu w Austrii zaatakował go za pomocą noża. 26-latek, jak się potem miało okazać, miał czyste to złe słowo niezachwiane, pewne, takie, wiecie, przekonania dotyczące prawidłowości politycznego islamu. Został jak to. Aha, no, szamotał się przed, przed ambasadą z żołnierzem, który pilnował tej ambasady. Żołnierz był w ogóle zaskoczony, że ktoś go może w takim wspaniałym państwie, jak Austria zaatakować. Żołnierz oddał cztery strzały w kierunku napastnika. Byli bardzo blisko, więc to, to, to się liczy wiecie ten bardzo mocno. I od tego czasu w Austrii jest, obserwowane są wszystkie inne dyplomatyczne placówki. To się wydarzyło kiedy? W poniedziałek? W niedzielę. w niedzielę. Od poniedziałku policja obstawia wszystkie inne dyplomatyczne placówki w Austrii. Obawiają się, że może to być jakaś zorganizowana akcja, gdzie zwolennik politycznego islamu z nożem w ręku napadnie na ochroniarzy, żołnierzy ochraniających placówki dyplomatyczne. Przeskakujemy na Florydę i nie będziemy mówić o strzelaniu z AR-15 a propos Florydy i dzisiejszego, tam wczorajszego marszu. To jest w ogóle fatalna historia. Chłopak Um, nazywa się Corey Johnson, ma 17 lat i to jest teraz problem, czy on będzie czy on będzie sądzony za to, co zrobił jako młody, czy jako stary to jest taki, takie pytanie, które krąży w powietrzu teraz, yy, ale do czego, czego to się dopuścił? 17-latek to już taki dosyć duży facet, nie? 17 lat, kiedy miałem 17 lat to, to byłem większy niż teraz, Wyobraźcie sobie autentycznie, w piłkę grałem czarny byłem w ogóle, w kosze grałem i potem mi przeszło, 17-latek został zaproszony przez swojego przyjaciela do domu, siedzieli sobie w nocy, został na noc. Rodzina matka i dwójka dzieci. Nie wiem nic o, o ojcu, ale tego informacja nie podaje, czy to była samotna matka, czy coś, nieważne. W domu była matka, dwójka synów i przyszedł na nocowanie ten Corey Johnson. Po czym mniej więcej o czwartej w nocy, czwartej z minutami, mamusia się budzi, ponieważ słyszy... Coś, co identyfikuje jako jęk jednego ze, swojego, ze swoich dzieci, jednego z tych, z tych chłopaków. Um, co ciekawe, ci chłopcy obaj mieli po 13 lat. Więc 17-latek nocował u 13-latka, był kumplem 13-latka. Trochę to dziwne, nie wiem. To jest duża różnica, 4 lata w tym wieku. 13-17 to jest ogromna różnica. Matka wskakuje na piętro i widzi, że Corey zadźgał nożem jej syna a potem jeszcze miał zaatakować ją i brata tego drugiego 13-letniego chłopaczka. Na szczęście, mu się to, na szczęście mu się to nie udało. Kiedy policja zjawiła się na miejscu, nie wiem dokładnie po jakim czasie, to jest zresztą nieważne, chłopak przyznał się do tego, że tak, zadźgał nożem tego swojego kolegę młodszego, głównie dlatego, że ten poprzedniego wieczora śmiał się z jego wiary. I naśmiewał się z muzułmanów, i śmiał się z ISIS, i w ogóle mówił, że Allah to jest, i że. Dobra, nie będę cytował. No i ten 17-letni chłopak nie potrafił sobie z tym poradzić, więc o trzeciej w nocy nie mógł spać w ogóle. O trzeciej nocy zaczął czytać Koran. Zaczął czytać Koran i z tego co zeznaje ten siedemnastolatek ja mówię bardzo subiektywnie, mówię o jego zeznaniu ten Koran jakimś cudem zainspirował go do tego żeby wziąć z kuchni nóż i złożyć tego chłopaczka w ofierze za to, że obraża Allaha, oprócz tego, że robi sobie jaja, tak po prostu to jeszcze w dodatku czci, jak ten chłopak powiedział ten siedemnastolatek, czci celebrytów postaci z filmów, aktorów. A to przecież jest bluźnierstwo w oczach Allaha. I takiemu należy się śmierć. Trzynastolatkowi, który ogląda jakieś rzeczy na kanale Disneya, który zbiera figurki, no bo skoro zbiera figurki z jakichś bajek, no to znaczy, że oddaje cześć nie temu Bogu, któremu powinien, prawda? Ma jakieś tam swoje, tam nie wiem... Nie wiem, co teraz leci w telewizji. Ale zdaje się, że trzynastolatkowie mają to często. I należy im się za to Kosa w gardło. I, i tyle. I tyle. Um, czytał ko Koran, żeby dodać sobie odwagi, żeby, żeby, żeby, żeby ktoś szukał odpowiedzi, czy to jest prawda, czy to jest jakby. Czy to jest prawidłowy impuls, że powinniśmy zabić tego chłopaka. Dla dobra świata, bo on to wszystko robi przecież dobre intencje są tutaj schowane. Wiadomo, że Bóg się gniewa, kiedy widzi, jak 13-letni chłopcy zbierają jakichś swoich tam figurki z jakimś Supermanem, czy Batmanem, czy jakimś tam Czarną Panterą, co gorsza. Co gorsza. E, e, tak więc um, to nie jest śmieszne. To jest zupełnie śmieszne. Matka straciła syna 13-letniego, Została jeszcze pocięta nożem i, e, i gdyby się nie obudziła, straciłaby obu synów, a może by, by i sama straciła życie. I wszystko to z rąk człowieka, który e, nie musiał mieć broni przy sobie. Nie? Podobnie ten, ten, ten 26-letni sympatyk politycznego islamu w Wiedniu, to jest wiadomość sprzed tygodnia, obie, oba, oba, obie te rzeczy. I nie wiem, czy, czy tak jak ten muzułmanin, chłopak, ten 17-latek, on nie był muzułmaninem tak do końca, tam mówią, że to nie do końca tak, no taki muzułmanin, niedzielny. niedzielny muzułmanin. Tak czy inaczej, on szukał pewnej odpowiedzi w Koranie i ją znalazł, nie? Tak, masz to zrobić. I czy teraz. Czy to jest jakiś przypadek? Czy mi się takie newsy same nasuwają? Słuchajcie, czy, czy, czy nie wiem, czy ja jestem, mam jakiś programming, kuźwa, nie wiem, wielki brat mi, mi, mi zieloną tabletkę łyknąłem i specjalnie filtruje te wiadomości, że mi się takie rzeczy wyświetlają non stop. To jest jakiś remarketing ideologiczny, jak to nazwać? Ale takich informacji jest dużo. I tu nie mam mowy o tym, że broń, że, że, że on nie, wiem, nie powinien mieć dostępu do noża, że trzeba nóż, noże, noży zakazać, a tymczasem, dokładnie w tym samym czasie, wiecie, jacyś, jacyś, jakieś dzieciaki wyciągnięte przez lewaków ze szkół protestują i domagają się tego, żeby ludziom broń zabrać, prawo do posiadania broni, nie? Bez jakby żadnego przyjrzenia się temu, temu problemowi. Czy, czy ci, którzy naprawdę dokonali zamachów, posiadali tę broń legalnie, czy nie? A jeśli posiadali legalnie, tak jak w przypadku ostatniego chłopaka, ostatniego, ostatniej dużej strzelaniny w Orlando, to czy, um, to czy przypadkiem to nie był błąd rządu? że ten chłopak miał pozwolenie na broń. Tego samego rządu, do którego teraz wyjdziecie po, po prośbie, żeby, żeby przepisywał konstytucję, odbierał ludziom prawa, interpretował je wstecz. Um, nie wiem, wydaje mi się, że, że, że, że noże zostaną, niezależnie od tego, co zrobią z drugą poprawką do konstytucji w Stanach Zjednoczonych. Drugą poprawką. Tak, to była dwójeczka przed nami. Przed nami jeszcze jedna wiadomość z gatunku poprawności politycznej. I szeroko, bardzo szeroko rozumianej. I bardzo kosztownej. Numer jeden. Dotarła do mnie wiadomość o tym, że niejaki pan Tunde Tundewej, mieszkaniec Nowego Orleanu, nigeryjczyk z pochodzenia, no stop czytamy dzisiaj, nie? No stop czytamy o ludziach, którzy mają bardzo skomplikowane narodowości. Każdy jest jakiegoś pochodzenia, każdy skądś pochodzi. Wszyscy skądś przyszliśmy, jak mówił Donald Tusk w Platformie Obywatelskiej kiedyś. Wszyscy skądś przyszliśmy. Otworzył restaurację, ta restauracja mu tam dobrze funkcjonowała, wszystko jest w porządku, tylko otworzył ją akurat w Luizjanie, w Nowym Orleanie i wpadł na świetny pomysł, jak zrobić sobie marketing dla tej restauracji i wykorzystał całe dobrodziejstwo i cały inwentarz poprawności politycznej, za co można temu człowiekowi gratulować. Chyba, że na serio mówi to, co mówi. I chyba, chyba że na pewno myśli, że tak myśli, jak myśli. Nie? Bo jeśli to jest mały trolling, jeśli to jest prowokacja, czysty marketing, no to naprawdę złoty Goebbels dla gościa. Natomiast jeśli on naprawdę w to wierzy, then we're screwed, guys. To jest naprawdę źle. Naprawdę źle. To jest po prostu konsekwencja tego, co słyszymy, co słyszymy w mediach, co na początku politycy mówią kłamiąc, zaślepiając nas jakąś, jakąś nowomową propagandą. Potem politycy zaczynają w to wierzyć i mówią w to, to, to co mówią naprawdę zaczynają w to wierzyć. Może dlatego, że wychowują swoje następne pokolenie, następne pokolenia w to wierzą, bo w szkołach zaczyna być to wykładane. No nieważne, przechodzę do sedna. Przechodzę do sedna. Poprawność polityczna w kwestii zarobków. Różnica zarobków między białymi a czarnymi. Okazuje się, że w Nowym Orleanie jest dosyć duża. Ktoś wyliczył, że ona sięga tam 46%. Przepraszam, 54%. Mam, to znaczy. 54% różnicy. Ja, tego nie, ja sobie nie wyobrażam, że to była aż tak ogromna różnica. 54% to jest kawał, jest kawał, kawał kasy. To jest ponad pół dolara, tylko nie chodzi o centy, tylko per procenty, nie? czyli pr proporcje bardziej, na porcję. I o porcjach będzie też ten, ten, ten newsik, ponieważ koleś w swojej restauracji Sard J, której nazwa ponoć pochodzi od, od pokazywanego w, w parkach tematycznych czarnoskórego Afrykańczyka, nie mylić z Afrykanerami, u nich było tydzień temu, on postanowił czarżować więcej białych niż czarnych. Oczywiście od razu człowiek mówi, no dobra, no to okej, okay, no to biali przestaną do twojej restauracji przychodzić. Gratulacje, właśnie straciłeś białych klientów. Idę dalej, cześć. I tak to z początku mogło wyglądać. Eksperyment trwał miesiąc. Skończył się 4 czy 5 marca, jakoś tak mniej więcej. Zresztą to jest nieważne. I co się okazuje? Koleś 12 dolarów za porcję czarżował wszystkich oprócz białych, a 30 dolców białych. To jest więcej niż 54 różnicy procent, więc e, tak czy inaczej, ale nikt nie powiedział, że on ma być sprawiedliwy, skoro rzeczywistość jest niesprawiedliwa i tak dalej. Standardowa cena dostępna jest dla wszystkich, ale tylko białych e, ludzi prosi o to, żeby zapłacili więcej. I co gorsza, jak się tam okazało, potem on nie mógł zmusić białych do tego, żeby płacili 30 zamiast 12%, czyli znaczy 12 dolarów, Widzicie? mi się strasznie. On tylko im sugerował. Słuchajcie, jest taki problem. Czarni zarabiają 54% mniej niż biali. Sugeruje, żebyście zamiast 12 dolców za ten talerz zapłacili 30. I na tym poziomie jesteśmy, poziom pierwszy. Mówię, dobra, okej, okay, właśnie straciłeś białych klientów albo też nikt normalny za to 30 nie zapłaci, co może mieć za 12. I okazuje się, że 78% białych klientów przez miesiąc wybierało droższą opcję. Zamiast 12 wybierali 30. I według samego Tunde Veja, wynika to z tego, że po prostu nie chcieli być oceniani przez innych klientów w restauracji. Wiadomo, nie wiem, może to był jakiś motyw, że nie wiem, wszyscy dostają na przykład e, rachunek w, w zielonym. Wymyślam. Wiecie, to, to jest szantaż emocjonalny. Wszyscy dostają rachunek na zielonym papierku, a jak wybrałeś ten tańszy, znaczy jesteś biały, a wybrałeś 12 dolców, to dostajesz na czerwonym papierku. I nie chcę, żeby wszyscy na ciebie w restauracji patrzyli, że ty na tym czerwonym papierku, bo to znaczy, że jesteś, wiecie, nie taki jak trzeba. Nawet jeśli, jeśli by tak nie pomyśleli, to jak wybierzesz sobie jednak ten zielony papierek, zapłacisz sobie za ten PR, wrażliwego społecznie człowieka, który rozumie, że jest brzemię białego człowieka, że to, że biali więcej zarabiają, jest niesprawiedliwe. I nie ma żadnego związku z efektywnością ich pracy, ich edukacją i innymi rzeczami. Nie. E, jest po prostu niesprawiedliwe. Tyle. Zresztą, jak zaczniesz mówić o edukacji, o efektywności, no to też działacze społeczni ci powiedzą, że właśnie czarnym się odmawia tam różnych rzeczy, więc nic dziwnego, że potem są mało efektywni. Nikt ich nie chce w szkołach. E, zawsze lądują w szkołach które są najgorsze i tak dalej. a Jezu, ta sama gadka, ta sama gadka. I mnie to trochę zdziwiło na początku, przyznam wam szczerze. I ponoć nawet czarni e, e, klienci, niektórzy czarni klienci chcieli płacić więcej. Możliwe, że to byli jacyś, jacyś ludzie, którzy akurat więcej zarabiali, wyjątkowo. Nie wiem, czy tacy są w Nowym Orleanie. Widocznie przejazdem byli. Inaczej podważaliby całą narrację tego eksperymentu. E, I wtedy, wtedy wtedy właściciel knajpy, ten Tundevei mówi im, nie, spokojnie, wy nie musicie, dla was jest 12%. Wy, ja wiem, że wy jesteście biedni. Ja wiem, że nikt wam nie chce zapłacić za waszą pracę więcej. Więc spokojnie, wy zapłacicie 12. Spokojnie, to nie jest rasizm. Okej, okay. okay. jest bardzo w porządku. W ten sposób miał edukować ludzi a propos nierówności. Moi kochani, nie wiem, czy wyedukował kogokolwiek. E, może paru ludzi wkurzył, może paru ludzi wyedukował, ale na pewno rozsławił swoją knajpę na tyle, że nawet w polskim podcaście agent, jedynym wolnościowym, cotygodniowym podcaście informacyjnym, e, o nim wspomniano właśnie przed chwilą. W ramach deserowej wiadomości, w dodatku, wyobraźcie sobie. Czyli, tak jak on mówił, że on by chciał, żeby ci biali ludzie, którzy zarabiają więcej, pamiętali o tym długo po zjedzeniu posiłku, że zapłacili 30 zamiast 12. Um wiem jedno, on na pewno nie zostanie zatrudniony przez twórców tego parku tematycznego w Izraelu ja, to jest na pewno i to nie, nie ze względów racistowskich, ale też ze względów kulturowych na pewno to on by chciał, żeby tak jak smak tej potrawy długo trzymał się na języku moich klientów tak samo chciałbym żeby w głowie siedziało im że oni żyją w niesprawiedliwym świecie że ten świat jest ustawiony przez białego człowieka w ten sposób że czarny nigdy nie będzie dobrze zarabiał może dobrze zjeść ale nie będzie dobrze zarabiał, dopóki my nie zmienimy, nie przejmiemy rzeczywistości i nie wyeliminujemy tego kolejną ustawą. I wtedy dopiero będzie fajnie. Wtedy dopiero będzie fajnie. To jak Ja w takim razie Was zostawię z tą myślą na koniec dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, bardzo miło mi było gościć dzisiaj w Waszych odbiornikach wszystkich patronów. Zapraszam na poczekalnię, która za chwilę będzie gotowa. W tym momencie przeskakuję do trybu poczekalni, w którym jest naprawdę masę rzeczy, słuchajcie. Aż, się, aż, się, aż mi się nie chce wierzyć, jest tak dużo. Tylko poczekalni to ja już szybciej przechodzę przez te informacje, więc jest dosyć szybki przegląd. I teraz, tak, jedna rzecz a propos, a propos, a propos poczekalni, a propos głównej, głównej audycji, to, to mogliście dojść do takiego może z mojej winy mylnego wniosku, że ta audycja powstaje, ponieważ wspieracie ją na patronite.pl, łamane przez agent. To jest nieprawda, moi drodzy to muszę roz, roz, rozprostować może ten fakt, ten sprefabrykowany pasz, paszkwil, jak mówiał Bolesław, bo, Bolech Wałęsa. Otóż nie, ta audycja powstaje, bo mi się chce ją robić. Ta audycja powstaje, ponieważ mnie to interesuje, o czym tutaj mówimy. Sam się też edukuję dużo, za każdym razem, kiedy, kiedy prezentuję te wiadomości, dużo czytam, przygotowuję się do tego, czuję się przez to bardziej gotowy do różnych rozmów o wolności, do bronienia wolności, do promowania. Też czuję, że, że, że wypełniam jakąś lukę i scalam ze sobą ludzi, którzy którym nie wystarczą memy i proste hasła na, na wiecach politycznych, tylko chcą troszeczkę dłużej na ten temat posłuchać, którzy lubią tego typu programów, którym, którym brakuje informacji spoza głównego, głównego źródła. Lubię to, chcę być częścią tego projektu. Stworzyłem ten projekt 8 lat temu i nie wyobrażam sobie go w jakikolwiek sposób zamknąć. Wyobrażam sobie, że jest uszczuplony, wyobrażam sobie, że, że, że, że, że w jakikolwiek sposób, nie wiem, spada mu Częstotliwość, którą udaje się póki co fajnie, co tydzień utrzymać, właśnie dzięki temu wsparciu, ale to wsparcie potem pomaga mi trzymać pewien poziom. I chyba też wydaje mi się, że ten poziom idzie w górę. Coraz więcej pracy w to wkładam. Tak samo jak relatywnie gdzieś tam co parę tygodni wpada nowa subskrypcja i coś fajnego się dzieje. Chociaż ostatnio akurat ostatnio akurat tendencja spadkowa. Mam nadzieję, że to się. Że to się no Ufam, że przejmiemy kiedyś władzę i ustawą zmienię wysokość wsparcia na Patronite comiesięcznego. Tak więc Wy pomagacie mi ten program budować i za to jestem ogromnie wdzięczny i to jest fantastyczne i to jest super. Cieszę się, że, że, że, że też chcecie, żeby to powstawało. Tak samo jak ja chcę, żeby to powstawało. I poświęcam temu bardzo dużo czasu, bo chcę to robić, bo lubię to robić, mam wrażenie, że to jest, że to jest przydatne. Co więcej... To jest, to jest fajna rzecz. Co innego robić w życiu? można, jak nie walczyć o lepsze jutro i ruszać z posad bryłę świata. Dobra, moi kochani, jeśli jeszcze nie jesteście patronem, to patronite.pl łamane przez agent. Jak tylko zostaniecie patronem, to macie dostęp do grupy specjalnej, do poczekalni, w, której, w których jest dodatkowy podcast i tam się też bardzo fajne rzeczy dzieją. W grupie facebookowej Poczekalnia jest w ogóle fantastycznym podcastem, osobnym, zupełnie innym. Nie wiem, chyba lubię ją tak samo jak, jak, jak główne wydanie podcastu. To jest Do pewnego stopnia to jest naturalne przedłużenie tego podcastu, więc trudno mi powiedzieć, czy, czy, czy kogo lubisz Bardziej, kto jest bardziej potrzebny, babcia czy dziadek? No, trudno powiedzieć. Zależy od babci, zależy od dziadka. Dobra, moi kochani, dziękuję. To byłoby wszystko na A, jeszcze, dlaczego? A, dlaczego? Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Jedna rzecz, przecież, przecież. Odnośnie newsa numer jeden. Odnośnie newsa numer jeden, czyli tego, który przez chwilę był, o tej restauracji, gdzie koleś więcej czarnych, białych niż czarnych, nie? To przecież, my już w Polsce roz rozwiązaliśmy ten problem. Przecież to jest właśnie to, co mieliśmy w newsie numer 5, nie? Zapomniałbym o tym na śmierć, a to jest najważniejsze w tym newsie. Przecież najważniejsze obecnie rozwiązania, najlepsze rozwiązania są dyktowane przez ducha innowacji. Przecież wystarczyłoby i na innym watem opodatkować białych i czarnych. Morawiecki już to wymyślił, a oni w, tej, tej, w tym nowym Orleanie siedzą po prostu 100 lat po prostu, 100 lat za Polakami. Dobra, teraz już naprawdę kończymy audycję. Radio Małpa agentomasz.pl Jeśli macie jakieś uwagi, agentomasz.pl to oficjalna strona podcastu, na której zawsze najpierw jest ten podcast. Niezależnie od tego, gdzie go słuchacie, na jakim serwisie. Zawsze na agentomasz.pl jesteśmy na... Jeśli nigdzie indziej nas nie ma, to tam jesteśmy na początku. Dobra, zawsze agentomasz.pl Miłego weekendu, moi kochani. Do usłyszenia wkrótce. Bardzo dobrze. Ludzie wyszli na spacer. Bardzo się cieszę.